I chciałem Was przywitać na sam początek w imieniu Pana, naszego Jezusa Chrystusa. Chciałem też jednocześnie przekazać Wam też na samym początku, w drugiej może kolejności, ale też od naszego zboru, od zboru, który znajduje się w Gdyni na wzgórzu. Taka dzielnica jest w Gdyni, w wzgórze Świętego Maksymiliana i w tych okolicach mamy tam zbór, też się zbieramy w każdą niedzielę oraz. W tygodniu na poszczególne społeczności, na nabożeństwa. Także chciałbym również od moich braci i sióstr ze zborów Gdyni przekazać Wam gorące pozdrowienia, aby nam wszystkim, jak to się mówi, dobrze się działo i przede wszystkim, żebyśmy, ufając Bogu, szli za Panem. Dlatego, bo sami doskonale wiemy, my, którzy narodziliśmy się z Boga, którzy narodziliśmy się z Ducha Świętego wiemy doskonale, że nie ma tak naprawdę tak naprawdę, podkreślam, rzeczy ważniejszej niż posiadanie, niż być w społeczności z Jezusem Chrystusem zdaję sobie z tego sprawę, że otacza nas wiele rzeczy Wiele rzeczy, które oferuje nam I niesie ten świat I nie można powiedzieć, że wszystkie rzeczy są złe są rzeczy, które są pożyteczne, a nawet które są konieczne do naszego egzystowania tutaj na świecie, ale nie możemy zapominać o jednej rzeczy, że podstawową sprawą, najważniejszą sprawą dla nas jest społeczność z Jezusem Chrystusem, społeczność z Bogiem Ojcem przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. To jest dla nas gwarancją i to jest dla nas nie tylko największą nadzieją, ale największym dobrodziejstwem, największą łaską, którą my od Niego uzyskaliśmy. I takie powinno być nasze nastawienie I wierzę głęboko, wierzę gorąco Że również ta społeczność Ale nie tylko ta Również wszystkie społeczności Na które my się zbieramy Mają temu służyć Mają temu służyć Abyśmy w jak największej mierze Jak najbardziej mogli poznawać Pana naszego Jezusa Chrystusa Kochani To jest dla nas Zabezpieczenie że wytrwamy do końca. To jest dla nas zabezpieczenie, że jesteśmy pod łaską. Wiara w fundament Jezusa Chrystusa. Powiem Wam, że jest dużo zagrożeń w dniu dzisiejszym. Czasy są ciężkie. Musimy zdać sobie z tego sprawę. Świat oferuje nam coraz więcej. I Słowo Boże nam mówi, że w czasach ostatecznych będzie bardzo źle. Będzie ciężko Nie łudźmy się tym, że nasze życie będzie przebiegać sielankowo Jest to nieprawda Biblia temu zaprzecza Że tym bardziej będzie ku końcowi się miało Tym czasy będą bardziej ciężkie Będą cięższe Na pewno czytamy we wszystkich w sumie Ewangeliach A na pewno jest napisane o tym w Ewangelii Mateusza O końcu świata Jakie zjawiska, jakie rzeczy Będą temu towarzyszyły jest tam napisane o wielu Nieprawościach jakie przyjdą na świat Ale kiedy ja czytam to słowo Najbardziej uderza mnie I najbardziej niepokoi I wiem, że jest to największe wyzwanie Dla ludzi wierzących Chaos religijny Czy zauważamy to, czy nie? Ja z tego miejsca chcę wam powiedzieć, że wkracza już jest wielki chaos religijny. I my musimy się tego strzec, musimy mieć się na baczności. Nie możemy stać się ludźmi religijnymi. Kochani, wierzcie, że religia zabija, a Bóg, Duch Jezusa Chrystusa ożywia. Weźmy przykład z apostoła Pawła. Ja nie chciałbym być gołosłowny, chciałbym bardziej się opierać na Słowie Bożym. Tak jak potrafię, tak jak rozumiem, tak wam przekazuję. Apostoł Paweł był człowiekiem bardzo religijnym, doskonale wiedział wiele rzeczy o Bogu, o Bogu Jachwe. Wypełniał wszystkie rzeczy, jakie były nakazane przez zakon i przez prawo Mojżeszowe. Ale tak naprawdę, tak jak sam o tym stwierdził, o czym będziemy czytać, on był martwym człowiekiem On był martwym człowiekiem On znał doskonale Słowo Znał doskonale przykazania Był człowiekiem wielce religijnym Zaangażowanym Ale on był człowiekiem martwym Dopiero z chwilą Kiedy poznał Jezusa Chrystusa z łaski Jego serce ożyło dla Boga Dlatego tak wielką wartość ma ofiara Jezusa Chrystusa. I na ten temat uważam, że powinniśmy jak najwięcej głosić, jak najwięcej mówić w tych trudnych jakże dla nas czasach. Przeczytam jeszcze właśnie z listu do Filipian. <słuch> jest właśnie na ten temat. A więc apostoł Paweł, człowiek nad wyraz gorliwy, nad wyraz religijny, jak samo sobie pisze, kiedy poznał Jezusa Chrystusa, zobaczmy jak wspaniałą rzecz Jezus uczynił w jego życiu. Trzeci rozdział od ósmego wersetu. Wszystko a więc miał na myśli wszystko, nie tylko rzeczy z tego świata, ale rzeczy również religijne, które do tej pory poznał, do czasu spotkania z Jezusem Chrystusem. A więc wszystko uznając za szkodę wobec doniesłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa. Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody. I wszystko uznaję za śmieci, aby tegoż Chrystusa pozyskać i trwać w nim. Trwać w społeczności z Jezusem Chrystusem. Dla apostoła Pawła było to najważniejszą rzeczą w życiu. Na tej podstawie apostoł Paweł mógł budować... Mógł budować Kościół Mógł zakładać zbory Mógł utwierdzać wierzących Prawda jest taka, że żeby komuś coś dać To trzeba najpierw samemu wziąć A więc to co apostoł Paweł przekazywał wierzącym To najpierw wziął od Pana Nie z religii Nie od faryzeuszy, nie od rabinów Ale wziął to od Jezusa Chrystusa I my, kochani, jako ludzie wierzący nawróceni, jako dzieci Boże, proszę was, abyście brali od Jezusa Chrystusa. Każdy z nas dzisiaj ma tę możliwość. Każdy ma możliwość, dlatego bo nasz Pan jest Bogiem żywy. To są rzeczy, które my wiemy. Dlatego, bo są w tym zboże nauczyciele, są bracia, którzy usługują, jesteście w tym na pewno utwierdzeni. Ja tylko chciałem to przypomnieć, żebyśmy o tym nie zapominali, bo tak długo, jak jesteśmy w tym świecie, tak długo też jesteśmy narażeni na niebezpieczeństwa. I to musimy sobie uzmysłowić, że my, którzy nawróciliśmy się do Pana, toczymy bój. My jesteśmy na wojnie. To nie są żarty. Jeśli by w naszych myślach zaświtało, że jesteśmy już całkiem bezpieczni, to jest to złe myślenie. Można zadać sobie pytanie, dlaczego apostoł Paweł takie rzeczy pisał do Filipian? Przecież oni byli wierzący. Dlaczego im to przypominał? Dlaczego im wskazywał na Jezusa Chrystusa? Przecież oni byli ugruntowani Też byli tam bracia usługujący Też byli bracia starsi Też byli nauczyciele i kaznodzieje I na pewno byli utwierdzeni Ale mimo wszystko Apostoł Paweł wiedział Że jest niebezpieczeństwo dla wierzących Tak w Filipii Jak i w Wejherowie i wszędzie Że człowiek może zgłądzić I zejść na drogę religii Pamiętajmy, religia słowo zabija, a duch ożywia. Jezus Chrystus jest życie, i tylko On jest prawdziwym żywotem. Wszystko uznają za śmiecie, żeby uzyskać Chrystusa. Kiedy czytam te słowa, tak sobie myślę, Panie Boże, jak ja bym chciał też tak wszystko, żeby uznać za śmiecie. A jeszcze tak wiele rzeczy mnie się czepia. I faktycznie, kiedy za daleko się zagalopuje w swoim życiu, czuję na sobie ciężar, tak jakbym chciał coś wstrząsnąć z siebie. Bo ten świat nie oferuje nam nic dobrego, tak naprawdę. Owszem, na jakiś czas. Ja tu pomijam oczywiście sprawy, które są pierwsze potrzeby. Pokarm, napój, dach nad głową. To nie jest ze świata, to jest od Boga. Ale mówiąc o świecie, mówimy o porządliwości. Kiedy to nas dotyka, czujemy się nieswoją. I pamiętajmy, że zawsze mamy możliwość, daną nam przez Ducha Świętego, abyśmy wyszli z tego stanu. Dlatego zawsze zachęcam, abyśmy trwali w Panu i mając możliwość przychodzenia do Niego w każdy czas i wszędzie gdziekolwiek jesteśmy, przypominam również ja tutaj z tego miejsca. Dlatego chciałbym też prosić Jeśli już skończymy Kiedy ja skończę Żebyśmy, jeśli będzie taka możliwość Jeśli brat tutaj prowadzący Brat Paweł Wyraził taką zgodę Żebyśmy wstali i później się pomodlili O to, żeby Bóg nas zachował od religijności O to chodzi Żebyśmy nie stali się religijni Ja nie mówię, że my jesteśmy To nie jest takie przesłanie Ja nie mówię o tym, bo ja znam akurat tu braci i siostry Ja mówię o czym innym Że jest niebezpieczeństwo wejścia w to w przyszłości bo niestety Słowo Boże nas o tym utwierdza że jest takie niebezpieczeństwo i może dotknąć niejednego człowieka wszystko uznając za śmieci żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w nim nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie lecz tę sprawiedliwość, która się wywodzi z wiary w Chrystusa sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary po to, żeby Go poznać i doznać mocy zmartwychwstania Jego i co za tym idzie uczestniczyć w cierpieniach Jego stając się podobnym do Niego w Jego śmierci aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania nie jako już bym to osiągnął albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Jezusa Chrystusa. Także bracia, kochani, siostry, jeśli jest taka możliwość, jeśli tutaj brat Paweł wyrazi taką aprobatę, pragnieniem mojego serca jest, żeby Bóg nas zachował, żeby Bóg strzegł nas. Od wpływów tego świata z jednej strony, ale też od religijności z drugiej strony. Bo jedno nie czyni nic dobrego w życiu człowieka, ani drugie. Amen. Jezu, Ty powiedziałeś, że to jest życie wieczne, abyśmy poznali jedynego, prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa, który przez Niego został posłany. I wiemy, że to nie właśnie w jakiejś obrzędowości, to nie w gestach, to nie w słowach, to nie w jakiś zapisaniu się do jakiegoś kościoła, czy w tego typu kwestiach jest nasze zbawienie. Nie w rytuałach, nie w obrządkach, nie w przystępowaniu. To jakiś pamiątek, cokolwiek, Panie, tutaj mamy na ziemi ziemskiego, to wszystko może obrócić się w pusty rytuał i w pusty obrządek i być pozbawione życia. Z drugiej strony też, Panie, jakże jesteśmy wszyscy świadomi, będąc w tym ciele, tych zagrożeń i niebezpieczeństw, jakie czyhają na nas każdego dnia w tym świecie, tych szatańskich zasadzek, tych podstępów tych różnych porządliwości, które nęcą nasze dusze, tego wszystkiego, co odciąga nas od poznania Ciebie, od tego zachwycenia się Tobą i szukania Twojego Królestwa wpierw i Jego sprawiedliwości. Boże, boże. Kochany nasz Panie, tak modlimy się, by i w naszych sercach było to pragnienie, które tak wyraźnie widać w życiu Apostoła Pawła, aby te wszystkie inne rzeczy Cokolwiek by to nie było, jakkolwiek ludzie by to sobie cenili, jakkolwiek nam byś wydawało to ważne i cenne, w porównaniu z poznaniem Ciebie, byśmy wiedzieli, że są to tylko śmieci, że jest to gnój, że jest to coś, co nas zanieczyszcza. Jeśli to staje się na równi z poznaniem Ciebie, jeśli to zabiera nam czas, który mamy poświęcić Tobie, jeśli to w jakikolwiek sposób ogranicza nas i powstrzymuje nas w tym biegu wiary, to jest to brud. To jest to zło, które niszczy naszą duszę. Jakże, Panie, w naszej nieprawości nawet Twoje dobre dary jesteśmy w stanie obrócić ku swojej zagładzie. Jakże łatwo stać się czcicielem pokarmu, który nam dajesz i być żarłukami. Jakże łatwo jest stać się tymi, którzy kochają łóżko i spanie. Chociaż wiemy, że jest to dobry dar, że mamy sen, że mamy co jeść. Ale jakże łatwo wrócić te rzeczy, Panie, w porządliwość, jakże łatwo gonić za nimi, czcić te rzeczy zamiast tego, który nam je dał ku używaniu, abyśmy z wdzięczności, Panie, zawsze doceniali to, co nam dajesz i chwalili Ciebie. Prosimy, strzeż naszych serc, strzeż naszych dusz przed pustą formą religijności, przed porządliwością tego świata. Przed przesłonieniem nam tej doniosłości, jaką ma poznanie naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Aby nasze serca nie były chłodne, nie były zajęte jakimiś innymi sprawami, ale abyśmy wszyscy wzrastali w poznaniu Ciebie, Panie Jezu. Dorastali do męskiej doskonałości, do pełni wymiarów Chrystusowych, aby każdy z nas był użytecznym członkiem Twojego ciała, wiernie wypełniającym swoją rolę i funkcję, do której nas powołałeś i przysposobiłeś. Prosimy, Panie, prosimy, abyś w naszych sercach pospalą to gorliwe pragnienie poznawania i poznawania i poznawania. Naszego Pana Jezusa Chrystusa, bo to prawdziwe jest życie, aby Ciebie poznawać, nie tylko umysłem, ale prawdziwie całym naszym życiem.